Hej, witajcie już na trzeciej naszej Prelekcji. E, widzimy trochę znanych twarzy, więc fajnie, że jesteście z nami do samego końca. E, no, widocznie nie zamęczyłyśmy jeszcze naszym gadaniem. Jeżeli ktoś jest pierwszy raz na naszej prelekcji, to szybko się przedstawimy. Ja nazywam się Marta Płaza, a jest ze mną Bogusia Szewczyk. dzień dobry. Cześć, witajcie. E, w sieci funkcjonujemy jako rozmówione kobiety eksploatacji na platformie konglomeratu podcastowego. Dlatego będziemy dzisiaj opowiadały o facetach. Dokładnie. Oczywista sprawa. <laughs> <śmiech> <śmiech> Więc generalnie no, tworzymy sobie różne rzeczy, właśnie około filmowe, takie z lat, słusznie bądź niesłusznie minionych. No i dzisiaj poopowiadamy sobie właśnie o AIDSowych twardzielach, ale zgodnie z tym co widzicie na planszy tytułowej troszeczkę inaczej, bo będziemy próbowały trochę ten ich wizerunek rozłożyć na czynniki pierwsze, czy rzeczywiście ym, ci panowie właśnie z, z tych właśnie VHS-ów, prawda? czy rzeczywiście to byli tylko ci przypakowani twardziele, odziani w skóry bądź też w nic, czy jednak coś za tym wizerunkiem się jeszcze yy, kryło i czy yy, da się o nich opowiadać nie od strony właśnie tych potężnych mięśni, co ich yy, emocjonalności, prawda? No to ja się wtrącę. W ogóle wydaje nam się, że bardzo ciekawym spostrzeżeniem będzie przy, przyjrzenie się tym bohaterom z nieco innej perspektywy, no bo myśląc o postaciach z kina lat 80 bardzo często załącza się w nas jednak pewnego rodzaju faktor nostalgii. Jak się wyrastało na tych filmach i ci bohaterowie gdzieś tam w naszych umysłach pozostawiali jako te ikony męskości i tacy niezłomni faceci, którzy są w stanie pokonać absolutnie wszystkich i wszystko, no to ten wizerunek zostaje, cały czas myślimy o nich z pewnego rodzaju sentymentem. Ale sądzimy wspólnie z Martą, że jednak warto przyjrzeć się im bardziej kontekstowo, spojrzeć okiem tego widza z 1904 tak. roku, bo rzeczywiście pod tym wizerunkiem twardych facetów, umieśnionych, ubranych w skóry albo w nic, tak. to jednak kryje się coś więcej, a kryje się bardzo dużo bolączek Ameryki tamtego okresu i jakichś takich ogólnych naszych wyobrażeń o tym, kim ci faceci byli, bądź też nie byli. No właśnie, zanim przejdziemy do takiego prezentacyjnego mięska, jak to lubimy mówić, to trochę zrobimy takie małe właśnie wprowadzenie, przebieżkę, żeby zastanowić się dlaczego w ogóle tacy panowie królowali na VHS-ach, dlaczego była to akurat epoka lat 80. Tutaj w centrum mamy no, pewnie kojarzycie tego człowieka, Ronalda Reagana, czyli gościa, który był odpowiedzialny za wiele negatywnych zmian w Ameryce i który no, niejako też przyczynił się do kształtu wielu Podgatunków kina gatunkowego właśnie w latach 80. bo Ronald Reagan generalnie był politykiem bardzo konserwatywnym i zmiany, jakie wprowadził do Ameryki po, po właśnie tych rozluźnionych latach 60. 70. No, położyły się praktycznie cieniem na tym, jak ówczesne kino wyglądało. Jeżeli siedzicie w temacie slasherów, to na pewno kojarzycie, że wielu analityków ocenia te filmy właśnie z perspektywy takiego konserwatywnego faktora, konserwatywnej ręki karzącej rozpustnych nastolatków. No i okazuje się, że pan Ronald Reagan miał też wpływ na to, jak wyglądali mężczyźni w latach 80. -tych. Jak to zwykle bywa, bo kino tak naprawdę nigdy nie funkcjonuje w próżni, więc również te niepozorne, głupkowate, wszyscy śmialiśmy się z kickboxera i z tego typu podobnych filmów, nie biorą się znikąd i również one miały być odpowiedzią na określoną rzeczywistość. Generalnie, no tożsamość męska była w bardzo mocnym kryzysie, prawda? Zmiany społeczne w latach 70 bardzo przyczyniły się do tego, jak, jak męskość była postrzegana. to Wiem, że to może źle brzmieć z perspektywy dzisiejszej, ale rzeczywiście wszelkie ruchy społeczne, feministyczne trochę podważyły tą taką patriarchalną męskość tego białego faceta, który stał na czele amerykańskiej rodziny i miał bać o jej dobrobyt. Ja na przykład ja bardzo się zaskoczyłam, gdy robiłam research do nas, naszego wystąpienia, że e, procent rodzin, w których mężczyzna był jedynym żywicielem, e, spadł od 42% w roku 1960 do zaledwie 15% w roku 1988. Także ewidentnie męskość była w kryzysie, e, więc e, no, ci potężni panowie mieli niejako e, zapewnić, e, że jednak ten status quo warto zachować, prawda? Aleczkolwiek no, kino z lat 80 było bardzo specyficzne w tym przywracaniu takiej hipermęskości, bo w pewnym momencie to była wręcz, wręcz performowana męskość. Oni byli tak, tak męscy, tak bardzo przegięci w tym swoim hipermaczyzmie, że w pewnym momencie zostawali już wręcz zupełnie inaczej odczytywani, o czym będziemy opowiadać na przykładzie filmów mhm. wybranych przez nas, kiedy rzeczywiście ta typowo heteroseksualna męskość była przechwytywana przez zupełnie inne społeczności. Ale to też jest bardzo ciekawe jeśli zastanowimy się w ogóle nad tym skąd wzięła się ta idea twardego faceta, który jest taką jednoosobową armią rozjeżdżającą wszystko i wszystkich i tutaj nasunieć, nasunąć się może oczywiste skojarzenie z westernowymi, ostatnimi sprawiedliwymi, czyli takimi facetami, którzy przyjeżdżają i robią porządek w miasteczkach. Nikogo, tak. nikogo się nie boli. Więc ci eightiesowi twardziele są do pewnego stopnia przedłużeniem tego motywu i jakimś sposobem opowiedzenia tej przygody na nowo, to z jednej strony. A z drugiej strony też fascynujące jest to, że Ameryka w latach 80. była w bardzo ciekawym momencie, bo to też był taki czas, kiedy jednak potrzebowano bohaterów bo wzrastała przestępczość, kraj był pokrążony w chaosie, były kryzysy ekonomiczne, na rynku pracy, wszystko co działo się tak, bardzo pod, bezrobocie. pod kątem tego, że pojawiali się na przykład jacyś, nie wiem, przestępcy, miejscy, seryjni zabójcy, którzy byli zupełnie innym rodzajem przestępców, wywodzących się z sąsiedztwa, no to społeczeństwo miało prawo czuć się zagrożonym. I ci twardziele z kina lat 80. są takim przypomnieniem, że hej, jednak jest ktoś, kto nas obroni bez względu na to, jak złe rzeczy będą się działy u ciebie na dzielni, to zawsze może przejść taki kobra i powiedzieć, że hej, prawo pomowę to ja, tak, jest. tak, w tym czasie również bardzo wysoko wzrosła liczba rozwodów i samotnego macierzyństwa w ogóle, więc ewidentnie no, program konserwatywny, który został przyniesiony razem z Reaganem, no, próbował odbudować tą figurę tego patriarchy, który zadba nie tylko o o y, tą y, rodzinę najmniejszą, ale o że tak powiem wyobrażenie tego, czym jest Ameryka, więc pracując w ogóle nad tą prezentacją, starałyśmy się z Bogusią wyjść z założenia, co tak naprawdę tworzy tego etysowego owego twardziela, jakie cechy charakterystyczne ma wpisane w swoją osobowość, że mówimy o nim właśnie w takim kluczu i bardzo pomocny okazał się dla nas właśnie artykuł, który tutaj cytujemy, autor Eugene August, bardzo Ciekawy i przejrzysty sposób wyszczególnił jakby najważniejsze cechy tych właśnie bohaterów, tych najsłynniejszych bohaterów, którzy pojawiały się właśnie w tych filmach, do których dzisiaj tak chętnie wracamy i my trochę chciałyśmy tak. Tak, z tym, tak bo... wyjść, wyjść tak trochę Aha. od drugiej strony. Czy rzeczywiście ci bohaterowie, jak chociażby John Matrix? Mhm. Nie mam pamięci na nazwy, bo babcie, Matrix. E, Tak, Matrix. E, czy rzeczywiście to jest tylko ta góra mięśni e, Arnold Schwarzenegger, czy jednak trochę zaprzecza temu, e, co tutaj widzimy. I powiem Wam, że jak zaczęłyśmy siedzieć nad tym tematem, to stwierdziłyśmy, być może to jest odrobina nadinterpretacji z naszej mm -hmm. strony, ale też e, doszłyśmy do wniosku, że rzeczywiście tych bohaterów można czytać zupełnie inaczej. Co jest fajne, co pokazuje, że to kino e, żyje, jest e, bardzo takim tworem podatnym na odkształcenia i nowe interpretacje. A to jest z drugiej strony też pewnego rodzaju dyskusja trochę z samym sobą, bo odnoszę takie wrażenie, jakbyście tak przeczytali te tutaj wytyczne, co tworzy prawdziwego twardziela, no obojętność emocjonalna, nie? Te słabe relacje z, z bliskimi, jakieś tam e, no, agresja i postrzeganie przemocy jako czegoś stuprocentowo męskiego, no to to są takie dość silne wzorce, ale jakby tak popatrzeć na tych Ejtisowych bohaterów z nieco innej perspektywy, to zauważymy, że oni wcale tacy nie są. To z jednej strony pasuje, ale też i nie pasuje. I dobierając twardzieli do naszego dzisiejszego wystąpienia postawiłyśmy z jednej strony na takie rzeczy, na takich bohaterów trochę oczywistych, ale jednak na facetów, którzy mają pewnego rodzaju skazę na tej swojej męskości i to właśnie ta skaza będzie się wydawała ym, tym aspektem najbardziej ciekawym, to, to po pierwsze, a po drugie rodowody tych facetów. Bo no, czy każdy... Wyboczą się z dziwnych środowisk. Wywodzą się naprawdę z bardzo dziwnych środowisk, o czym się za chwilę przekonacie, jak będziemy opowiadać o poszczególnych yy, bohaterach, że to jednak, yy, no nie Wszyscy są tacy twardzi, za jakich ich braliśmy w młodości, oglądając te filmy. Dokładnie tak i bardzo też nas zaciekawiło w tych filmach to, że one, te filmy z jednej strony tworzą takie bardzo męskie światy, że tam bohaterki, kobiety są najczęściej albo wciśnięte w pewnego rodzaju stereotypy, albo tak naprawdę ich nie ma. No, czy z e, Top Guna bardziej pamiętamy Love Interest e, Toma Cruza, czy Vala Kilmera, prawda? I, i tych, e, tych, tych przykładów można by mnożyć, ale no nie chciałyśmy wyjść z takiej prostej e, konstatacji, że one są takie super hipermaczystowskie, tylko właśnie zobaczyć, co w, tych film, e, co w tych filmach jest, właśnie poprzez to, że one się tak bardzo mocno skupiają na facetach, dlatego wybrałyśmy te, takie filmy, które szczególnie idą pod prąd temu tutaj punktowi, który mówi o obojętności emocjonalnej, czy, słaby, czy o słabych relacjach z bliskimi, bo okazuje się, że 80-owi twardziele no nie do końca tacy są, że potrafią nawiązywać relacje z bliskimi oraz są um, ludźmi, osobami, mężczyznami emocjonalnymi. Ale z drugiej strony też dostajemy takich bohaterów jak na przykład Bradok, który przez pierwsze dwie części zaginionego w akcji był po prostu no, mega twardzielem. I ci bohaterowie, których kreował Chuck Norris, też byli takimi facetami, którzy byli no, nie do zatrzymania. A potem pojawia się część trzecia zaginionego w akcji, zatytułowana Bradok, która odwołuje się do całego tego wątku ojcostwa. Okazuje się, że Braddock ma, miał żonę, ma syna i musi po raz kolejny udać się do Wietnamu, żeby tę rodzinę odzyskać, uratować. Więc to tak jakby kino samo siebie łagodziło. Jakby ci faceci byli aż tak nawet za bardzo. Jak John McLean i, i jest w tej scenie ym, finałowej, tą się tak poci nawet aż za mocno. Ta jego, ten jego podkoszulek jest nawet aż zbyt brudny. I tak samo ten, ten kickboxer, który w finałowej scenie ma obwiązany tak. sznurem i, i... napieprza się tak, szkłem tak. po mordzie. To nie? jest aż tak bardzo heroiczny, że nie do wiary. W ogóle przykład Jean-Claude'a jest bardzo ciekawy, bo z tych wszystkich, z tego całego panteonu twardzieli eightiesowych Przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia, że on chyba najmniej potrafił grać mimo wszystko z tych gości, ale jednak kickboxera ogląda się bardzo dobrze mimo wszystko. I to nawet nie ze względu na tę piękną scenę, którą obejrzeliśmy wszyscy przed początkiem, ale też z tego względu, jak w ogóle jego postać jest prezentowana. I tutaj chcąc trochę opowiedzieć o właśnie o kickboxerze, e, Rozpisałam ten piękny, e, taki, no, na maksa kiczowaty, na maksa, etisowy e, dialog dwóch braci, z których jeden, jeżeli pamiętacie film, e, no to trafia na wózek właśnie przez to, że ten e, zło e, stylizowany trochę na takiego goro z Mortal Kombat. E, no, nie, za nic ma jakieś tam walki fair play, tylko po prostu go nokautuje. E, no i nasz e, kurt chce pomścić brata, nie? więc obserwujemy tutaj bardzo, bardzo mocną zażyłość i taką męską emocjonalność w stanie czystym, pokazanie, że faceci yy właśnie nawiązują te relacje, nie są sprowadzone tylko do e, na przykład m, jakiejś konfrontacji czy e, jakiegoś bycia w kontrze do kogoś, ale też opierają się właśnie na takiej czystej m, zażyłości. Czyli właśnie tutaj już jest ten punkt obalony z tych e, właśnie e, punktów z poprzedniego slajdu, gdzie zastanawiałyśmy się, e, co tworzy twardziela. Jednak mimo wszystko to, co w tym filmie wydało mi się chyba najciekawsze, to właśnie jest ta scena tańca. My się dzisiaj bardzo mocno z niej śmiejemy, no bo rzeczywiście jest no przezabawna, jest urocza i w ogóle Jean-Claude wyczynia tam cuda. Ale jak oglądałam tę scenę, to bardzo mocno się zaskoczyłam. Powiem Wam, że jak kamera pokazuje w tej, w tej scenie bohatera, że on jest totalnie zamknięty w swoim świecie, w, w swoim takim celebrowaniu właśnie tej cielesności, ciała, tej męskości, w takim naprawdę stanie, powiedziałabym, nieseksualizowanym. No bo zobaczcie, te laski koło niego się tam wyginają, wyginają. Kickboxer ma to, że tak powiem w głębokim poważaniu. On skupia się tylko i wyłącznie na swoim tańcu. I mamy tutaj też właśnie tę piękną koszulkę, która eksponuje te jego wielkie mięśnie, ale to jest też fajne, że to eksponowanie nie ma takiego podtekstu seksualizowanego, co raczej taką, takie podkreślenie tężyzny fizycznej bohatera, więc jeżeli nie widzieliście jeszcze kickboxera, to zachęcam albo do pierwszego seansu, albo do ponownego, żeby spróbować właśnie przyglądać przyglądać się temu bohaterowi trochę inaczej, bo rzeczywiście tutaj z jednej strony, tak jak Bogusia wspomniała, mamy te sceny, kiedy faceci okładają się tymi sznurami nasączonymi jakimś tam oleistym czymś i o, obtoczonymi w szkle. No, a, a Cały ten wątek wojowników. Dokładnie bo, jak tak. Jak będziesz odpowiednio ćwiczył, to usłyszysz głosy. Tak, zresztą tutaj też mamy no, bohatera, który tak naprawdę m, przechodzi jakąś drogę. Możemy się śmiać, że Jean-Claude jest często pretekstowy i, i no po prostu tym takim papierowym twardzielem, nie? ale tutaj widzimy, że jednak przechodzi drogę zarówno emocjonalną, jak i taką fizyczną, gdzie tej tężyzny nabywa, prawda? Ale no lećmy dalej, bo wiem, że wszyscy jesteśmy zmęczeni. Skoro mamy problemy z kickboxerem, to co dopiero powiecie o nim? To jest po prostu ikona. Ikona, która ja przygotowując się do tej prelekcji natrafiłam na kilka zaskakujących informacji na temat odbioru tego filmu w ogóle, bo kobra w wielu miejscach jest uznawana za taki film, który można podsumować jednym stwierdzeniem Traktat o narcyzmie. I ja nigdy nie patrzyłam na tego bohatera w, w takich kategoriach. Zawsze wydawało mi się, że jest to odbicie właśnie pewnego rodzaju niepokoju o to, że jak wyjdę na ulicę, to coś mnie złego spotka i on był taką tą ostateczną siłą, która no, mnie obroni. A okazuje się, że jednak wcale tak nie jest. Kobra w wielu miejscach jest określony mianem faszysty, co też doprowadziło mnie do lekkiego, powiedziałabym, zdenerwowania. A to pewnie bierze się z tego, że po, po, początkowa praca na, na, na planie tego filmu przypominała trochę władzę absolutną Slaya, który jest no, zarówno twarzą, jak i scenariuszem tego całego projektu. On wymyślił sobie, wymyślił sobie tego bohatera jako przedłużenie brudnego charego, tylko jako takiego hipstera, który jest kimś nieodpowiednim do, do tej epoki. Z jednej strony twardy, z jednej strony wycofany, bezkompromisowy, ustanawiający swoje własne kanony prawa i trzyma się ich bardzo, bardzo mocno. Jest zawsze w konflikcie z władzami. Jest w Kobrze bardzo dużo scen, kiedy kłóci się ze swoimi współpracownikami na temat tego, w jaki sposób powinno się niektóre rzeczy rozwiązywać. No ale dobra, jest twardy, potrafi się bić, robi cuda, ale jest też dobrym obywatelem, bo mimo wszystko dba o porządek na ulicach. Jest takim gościem, który wywala te najgorsze śmieci, który tyka taką pracę, której absolutnie nikt inny nie, nie chce wziąć. No, A oprócz tego no, zależy mu na tym, żeby jego znajomi, żeby w ogóle wszyscy na świecie odżywiali się dobrze, bo w Kombrze pojawia się bardzo dużo scen, kiedy... Mm, Agresja jest dyktowana jako coś, co zostało spowodowane złą dietą. To, to jest fragment, kiedy kobra do Gonzalesa Ma to sens. Mówi, mówi o tym, że jest zbyt brutalny, bo zjadł za dużo Absolutely. cukru i trzeba, trzeba spróbować czegoś naturalnego. No a w relacjach z kobietami, no, cały czas jest jednak ta jego męskość jednak na takiej pozycji trochę niezrozumiałego, niezrozumianego przez otoczenie gościa i takiego faceta, który no, nie ma czasu na takie pierdololo. On wolałby jednak być tym twardzielem, no ale rodzice dali mu na imię Marion. Zawsze marzył o tym, żeby mieć nieco silniejsze imię, może Alicja, więc gdzieś tam w te, w ten cały jego wizerunek, e, ikoniczny zresztą, jest spisany taki rodowód pewnej delikatności, jakiegoś takiego no, pożądania sprawiedliwości w świecie, które chyba wszyscy mamy. <śmiech> Slajd jest w ogóle ciekawy przykład 80 twardziela, bo jeżeli znacie rokiego, to na pewno obiło się wam o uszy mniej lub bardziej no, całe tło powstawania tego filmu, czyli no, praktycznie od pucybuta do milionera. Prawda? Więc jednak to się fajnie się z perspektywy Czasu obserwuję przebieg kariery tego aktora, gdy no mamy z tyłu głowy te wspomnienia, gdy no był kolesiem bez kasy, musiał nie wiem, sprzedać swojego psa, żeby mhm. móc w ogóle stworzyć rokiego. Był w ogóle zakompleksiony bardzo dokładnie. Co, no, miał wadę wymowy. Połowa twarzy sparaliżowana przez jakieś tam problemy przy porodzie, więc no, pewnie mu się ciężko dorastało z takim założeniem, że jednak. Tak, i niejako te jego jakieś słabości, defekty, czy um, szeroko pojęte problemy pomogły mu zbudować um, ikonę. ikonę, dokładnie. Bohatera, um, na którego, którego Potrzebujemy, prawda? Ja się w ogóle Wam przyznam, że Tango i Kasza obejrzałam po raz pierwszy właśnie do tej prelekcji i byłam bardzo ciekawa tego, Nie z czym przyjdzie mi się zmierzyć, bo dużo dobra o filmie słyszałam. Zdecydowałam się na, na wybór właśnie tego tytułu do, do naszej prelekcji, bo wydawał mi się bardzo ciekawym przykładem trochę takiego załamywania obrazu męskiej przyjaźni, tego jak, jak męska przyjaźń jest pokazywana w bardzo szeroko pojętych tekstach kultury, prawda, bo jeżeli się tak głębiej zastanowić, to nasza kultura niejako sprawia, że przyjaźń jest często de, definiowana właśnie przez męską perspektywę. Na pewno kojarzycie nie wiem, jakieś e, filmy coming of age typu e, chociażby coś, boże nie coś, tylko it. To, to jest to zmęczenie, o którym mówiłam. Gdzie rzeczywiście są te chłopaki na e, mixach i w ogóle e, męska przyjaźń, chłopięca przyjaźń, e, mm, wiecie, tworzy się w boju, w agresji, w jakichś tam przeżyciach, nie? A takimi terminami określającymi kobiecą przyjaźń są na przykład intymność, zaufanie, troska. I trafiłam na takie bardzo fajne jakby badania, które właśnie się zajmowały tym, jak postrzegana jest przyjaźń ze względu na, na płeć. I na przykład sugerowano, że przyjaźnie z kobiet opierały się na dzielonej intymności i wsparciu emocjonalnym, podczas gdy przyjaźnie mężczyzn charakteryzowały się wspólnymi działaniami. Kobiety szukały przyjaciół, aby dzielić się swoimi myślami i uczuciami, podczas gdy mężczyźni szukali partnerów do działania. Więc rzeczywiście, gdy e, tak teraz na szybko prześledzimy gdzieś jakieś takie najbardziej charakterystyczne y, obrazy, y, czy, czy w ogóle filmy traktujące o przyjaźni, no to rzeczywiście to są najczęściej grupki chłopaków w takim czy innym wieku i oni przeżywają przygody, a dziewczyny przeżywają emocje. E, no i, y, i Tango i jest w sumie fajnym przykładem tego, jak, e, jak pokazywana jest w ogóle męska przyjaźń i męska, męskość taka <grym> bardzo heteroseksualna, która jest często pokazywana z perspektywy tego, czym nie jest, a nie jest kobieca, jeżeli chodzi o cechy charakteru e, i nie jest homoseksualna, prawda, więc bycie takim bardzo męskim e, oznaczało e, unikanie wszelkich e, jakichś takich chociażby najdrobniejszych e, skojarzeń czy, czy pomówień, że nasza przyjaźń nie jest wystarczająco heteroseksualna e, i to na przykład obja objawiało się poprzez unikanie e, takich relacji emocjonalnych z e, drugim e, drugim facetem. Nie? I oglądając Tango i Kasza e, cały czas się łapałam na tym, że tak naprawdę tutaj jest niby ten wątek romantyczny, że Kurt Russell tam e, zagina parol na Terry Hatcher, ale tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia. Tutaj liczy się to, czy jego relacja z Sylwestrem Stallon dojdzie do jakiegoś takiego punktu, gdzie będą się po prostu razem, nawzajem akceptować. No i oczywiście sc słynna scena z podnoszeniem mydła w, pod prysznicem więziennym, która też jest bardzo takim ciekawym przerobieniem tego, z czym zazwyczaj była Samiana w kulturze. W ogóle ten film jest bardzo, bardzo autoironiczny, jeżeli chodzi właśnie o takie obrazy męskości 80sowej. No, powiem Wam, że oglądając ten film po raz pierwszy myślałam, że padnę jak gdzieś chyba w przeciągu pierwszych pięciu minut Sylwester Stallone mówi takie oto słowa. I to wydało mi się naprawdę czymś świeżym. To nie tak, że, nie wiem, tango i kasz wymyślili postmodernizm, czy wymyślili jakieś metakomentarze, ale jednak, wiecie, to też wymaga pewnej, pewnej takiej dozy mm, podejścia do siebie z bardzo, z, z bardzo Dystans. dużego dystansu, nie? że e, tutaj w ogóle Sly jestem takim trochę elegancikiem, który e, lubi wpieprzyć z Wolą tak mimochodem, ale tak naprawdę chodzi pod krawatem, e, więc rzeczywiście tutaj się dużo fajnych rzeczy dzieje. No i tak jak mówię, w około piątej minucie słyszymy o tym, że Rambo to łajza. O! Dobra, jestem. Rambo to Wajza, a tutaj mamy do czynienia z zupełnie innym bohaterem. Bohaterem, który jest z jednej strony trochę chyba zapomnianą ikoną filmów tamtego czasu, no, Joe Armstrong z filmu Amerykański Ninja, Armstrong. Armstrong. To jest w, ogóle, on jest w ogóle hicior. Oglądałam ten film setki razy i za każdym razem skupiałam się na tym, jak fajnie to wszystko wygląda, jaki to jest ciekawy bohater. A ostatnio, jak odświeżyłam go sobie na potrzeby tej prelekcji, to uderzyło mnie, że on się nazywa Armstrong. Silne, silne, ramię. silne ramię. Więc to trochę jest tak, jakby twórcy tego filmu, czyli ludzie z Canon Films, już nadając mu takie konkretnie nazwisko, starali się zbudować pewną legendę. A ta legenda była bardzo potrzebna, ponieważ w rolę główną w tym filmie wciela się Michael Dudikow, który był nie karateką. Rozpoczynał swoją karierę jako model, był astmatykiem, pracował jako psycholog dziecięcy, więc gdzieś tam jakieś aspekty łagodności w tej postaci są zaprezentowane. Co ciekawe, zawsze wydawało mi się, że Armstrong jest jednak takim facetem, czy Dudikow, jest takim facetem, który potrafi walczyć. Te sceny w y, amerykańskim Ninja, y, sceny walk są może i trochę drewniane, może i trochę uproszczone, ale on się rusza całkiem nieźle, więc założyłam, że aktor potrafił się bić stając na planie pierwszego dnia. Okazało się, że nie, nie, nie. On rozpoczął naukę sztuk walki dopiero gdzieś tak około roku 1984, czyli de facto przed rozpoczęciem pracy na planie tego filmu. A z jakim bohaterem mamy tutaj do czynienia? To mi się w ogóle wydało też interesujące że jest to taki typ introwertyczny, że taki trochę luzacki. On zresztą przez twórców tego scenariusza początkowo jest określany jako no, taki trochę James Dean. Pierwsza scena, którą widzimy, no, to on stoi gdzieś tam z boku, nie załącza mu się żadna potrzeba społecznej socjalizacji, nie chce z nikim rozmawiać, bawi się tym nożem sprężynowym, tak jakby po prostu no, nic więcej nie istniało. I w relacjach z ludźmi, i z kobietami szczególnie Armstrong wykazuje właśnie takie trochę antyspołeczne zachowania, bo kiedy dochodzi do niesamowitej sceny porwania córki jego, jego szefa w Armii, no to Armstrong nie tłumaczy jej co się dzieje. Po prostu bierze sprawy w swoje ręce, łamie obcasy nowo kupionych butów, rozcina ulubioną spódnicę i zabiera do dżungli. Dopiero po 15 minutach mówi pierwsze zdanie w filmie, które brzmi, czy nic ci nie jest, więc no, prawdziwi twardziele nie muszą się tłumaczyć z tego co, co robią. Absolutnie nie potrzebują, nie potrzebują słów. Tutaj też bardzo ciekawym aspektem tego bohatera jest to, że przypomina trochę Jasona Borna, ma jakiś typ umiejętności, ma jakieś mgliste wspomnienia ze swojej przeszłości. Coś potrafi, coś umie, ale nie wie dlaczego. Na skutek jakichś dziwnych yy, rzeczy z jego przeszłości zdobył te sekretne umiejętności ninjutsu, który, które wykorzystuje. A czy to robi wrażenie na kobietach? No niekoniecznie, bo z jednej strony taki facet, który no, milczy i nic nie mówi, no to, no to w sumie... Po co nam taki? Ale jak zdejmie koszulkę w dżungli, Tak, to jest to. Dzieją się rzeczy. Dzieją się rzeczy wtedy. A w kolejnym filmie też faceci zdejmują koszulki, więc... No właśnie. Uwaga, uwaga. Wiem, że wszyscy na to czekaliście. Nie mogłoby być tej prelekcji bez najbardziej homoerotycznego filmu lat 80. I to nie jest ta interpretacja. Takie tezy wysnuł również Quentin Tarantino, więc my tylko podążamy ścieżką wydeptaną przez słynniejszych i mądrzejszych. I tutaj będzie dość dużo punktów, ale powiem Wam, że trudno było opisać to, co najfajniejszego i najbardziej niejednoznacznego w Top Gun właśnie w bardzo skrótowy sposób. Dlatego mam nadzieję, że będzie coś widać. Chyba jest okej. Okay. No, generalnie wiecie, o opowiadanie o e, Top Gun no, trzeba zacząć od tego, że e, był to film, który powstał na zlecenie amerykańskiej armii. To miała być wojskowa agitka pokazująca młodym mężczyznom, jak to fajnie w tej armii jest, jak to fajnie w tym lotnictwie jest, więc siłą rzeczy no, męskość musiała być tutaj pokazywana w bardzo taki afirmatywny sposób, bardzo taki atrakcyjny. No i ta atrakcyjność została tutaj podkręcona no, już do potęgi, potęgi Entei. No, generalnie Top Gun to jest film o dużych chłopcach i wielkich, błyszczących maszynach i to wydaje mi się, że nie jest nadużycie w ogóle pozwoliłam sobie przytoczyć piękny komentarz słynnej krytyczki filmowej Pauline Kahl, która tak jak widzicie w no, bardzo taki sensualny sposób opisała Top Gun, mówiąc, że Film jest niczym błyszcząca reklama homoerotyczna. Piloci przechadzają się po szatni, ręczniki zwisają z pasa e, e, zwisają niebezpiecznie z pasa. No i rzeczywiście, jak sobie przypomnimy e, scenę nie tylko siatkówki, którą wszyscy bardzo dobrze znamy i, i e, no, to jest w ogóle taka scena, którą się kojarzy, mimo że na przykład Top Gun się jeszcze nie widziało, e, to... Warto też, sorry, warto też się skupić na tym, jak jest pokazywane całe to przesiadywanie w tej e, jakimś takiej saunie po, po prysznicu, e, gdzie rzeczywiście no, te ręczniki ledwo zwisają z pasa. E, I jak będziecie Sorry, oglądać Top Gun po raz pierwszy czy po raz kolejny, to rzeczywiście warto przyjrzeć się jak w ogóle kamera pokazuje tych facetów. To nie są jakieś szybkie ujęcia, szybkie cięcia, idziemy dalej, ale rzeczywiście to bardzo, bardzo skupia się, skupia się tak, bardzo wolno. No, szczególnie w siatkówce, prawda, kiedy te mięśnie są po prostu takie naprężone, mokre od, od potu i, i słońca i wszystkiego, więc rzeczywiście to robi wrażenie. No i słuchajcie, w scenie siatkówki leci piosenka Keniego Logginsa pod tytułem Playing with the Boys, więc no podteksty są już naprawdę ewidentne. No i musiałam napisać jeden oczywisty punkt, czyli czy lecą z nami kobiety? Tak jak powiedziałam na początku, ten film tak naprawdę skupia się wyłącznie na facetach, na jakichś męskich relacjach, Tom Cruise ma swoją love interest, ale ona jest, ale równie dobrze mogłoby jej nie być. W ogóle, słuchajcie, oglądając filmy Toma Cruise'a pod kątem właśnie tego, jak on gra w scenach erotycznych, jak w ogóle te sceny erotyczne są pokazywane, to jest naprawdę przedziwna obserwacja, jak są... One mimo wszystko aseksualne, i rzeczywiście w topganie to też widać. Więcej emocji, więcej jakiegoś takiego napięcia erotycznego jest w momencie, gdy Tom Cruise rozmawia z Walem Kilmerem, czy w ogóle gdy pada to słynne zdanie z finału. Trudno mi to było przetłumaczyć tak, żeby ten podtekst był e, czytelny, no ale na pewno kojarzycie. You can be my wingman. nie? E, to akurat wzięłam tłumaczenie dosłowne z wersji Netflixowej, więc wszelkie zażalenia do e, Netflixa. E, ale wiecie o co chodzi, że tutaj to napięcie jest bardzo m, dużo bardziej czytelne niż, e, niż napięcie wyczuwalne m, w relacji właśnie z kobietą. prawda? E, no i w ogóle... To też jest ważny kontekst, w jakim, znaczy kontekst, okres, w jakim Top Gun powstawał, no bo mamy rok 86, czyli tak naprawdę szczytowy moment epidemii AIDS, czyli szczytowy moment tak naprawdę homofobii amerykańskiej kultury, czy w ogóle amerykańskiego dyskursu, który no, traktował e, homoseksualistów jako właśnie tych nosicieli zarazy. Więc z jednej strony mamy taką rzeczywistość, taki świat, a z drugiej strony no, film, który pokazuje męskie relacje w taki, a nie inny sposób. E, Patrzy na zegarek, więc jeszcze tylko tak e, puentując. I e, fajne w tym filmie jest to, że m, jakieś takie podteksty, czy nawet taka celebracja własne, własnego ciała w męskim towarzystwie, nie nie ma, nie ma na celu bycia takim punchline'em. Wiecie, często jest, e, często homerotyzm jest traktowany w kategorii takiego żartu, nie? Że, że o, tutaj jakieś skojarzenia, śmiejmy się. Nie? A tutaj to jest wszystko właśnie w takim bardzo afirmatywnym tonie. Więc e, mimo, że ja Top Gun nie lubię, nie przepadam za tym filmem, e, to wydaje mi się, że jest to dość ciekawy film, żeby wyłapywać takie smaczki. E, szczególnie jeżeli mówimy o latach 80., które okay. wielu rzeczy nie mogły pokazać wprost. No chociażby przykład drugiej części koszmaru z ulicy Wiąz. No dobrze, a propos ciekawych odczytań, no to nie mogło zabraknąć w naszej prezentacji Johna McLeana Szklona Pułapka, film, który ostatnio obejrzałam pięć razy, bo nie mogłam się nadziwić temu, co tam się w ogóle zadziało. Przede wszystkim, a propos facetów zdejmujących koszulki, to tutaj też coś takiego ma miejsce. Podkoszulek Johna McLeana jest osobnym bohaterem tego filmu, wierzcie mi. On zmienia się wraz z ewolucją bohatera. Ale co fajnego jest w Johnie MacLeanie? Kilka kwestii. Przede wszystkim jest to tak bardzo nietypowy twardzie, Tu wytwórnia dość mocno zaryzykowała wybierając na ikonę kina akcji faceta, który był kojarzony z repertuarem typowo komediowym, bo ten serial na wariackich papierach, który poprzedzał szkaną pułapkę, no to był zupełnie inny repertuar, więc no, postawienie na Bruce'a Willisa było dość odważnym krokiem, ale jak się okazało trafionym, ponieważ on, John McLean, jest takim facetem, jednym z nas po prostu i ta Everyone. twarz ta twarz Brusa Willisa jest naprawdę um, utożsamieniem, uosobieniem takiego no, typowego kolesia z przedmieść, kogoś może i niewyjątkowego, ale jednak odważnego i e, potrafiącego zadziałać w konkretnej sytuacji, ale, ale chociaż jest to twardy facet, to on się potrafi przyznać do błędu, bo Szklana Pułapka jest całkowicie opowieścią o tym, jak przemoc może być odkupieniem i przemoc może być mm, lekiem na y, kryzys męskości, bo, dosłownie. <gry> bo Baklena poznajemy właściwie w takim momencie, kiedy jest on w kiepskiej, rodzinnej sytuacji. I Zdaje sobie od samego początku sprawę, że popełnił błąd, pozwalając swojej żonie Holly wyjechać do Los Angeles. Ona zresztą pozbywa się jego nazwiska, więc też do pewnego stopnia pozbawia go męskości. A co jeszcze jest fascynującego w McLeanie to to, że warto tego bohatera odczytać także w kategoriach bohatera feministycznego. Już tłumaczę o co mi chodzi. Przede wszystkim w połowie filmu mniej więcej jest ikoniczna scena, kiedy John McLean w tym szybie wentylacyjnym się tam przeciska. I oglądając ją ostatnio uświadomiłam sobie, że to bardzo przypomina poród. Jest to narodzenie się nowego <gry> bohatera, bo przed tą sceną John McLean zabił tylko jednego kolesia w momencie kiedy... No, odradza się, przeobraża, brudzi ten swój biały podkoszulek, staje się tym macho, supertwardym zabijaką. To z jednej strony, a z drugiej strony John McLean narzeka. John McLean wątpi w siebie, on non stop mówi o tym, że no, co, co ty się pakujesz, co tu się w ogóle dzieje, no dlaczego, mówi, co, przepraszam. co ja tu robię. <laughs> i Potrafi się przyznać do błędu, czyli panowie, coś co prawdziwy twardziel tylko umie zrobić. Przyznać się do błędu i powiedzieć przepraszam, to jest w ogóle fenomenalna scena, kiedy John dzwoniąc do swojego bro, kumpla, <grywania> rozmawiając z nim przez krótkofalówkę mówi, że zmać moją żonę i powiedz, powiedz coś, co ją zaskoczy. John powiedział przepraszam. Więc to do pewnego stopnia zdefiniowanie tego bohatera przez te takie kobiece cechy i przez to, że on jednak w siebie wątpi. To jest też taki twardziel, który stosuje metodę prób i błędów na zasadzie, że coś mi się może udać, może nie. Gdzieś tam improwizujemy jak się wrzuci krzesło biurowe, wypakowane materiałami wybuchowymi do szybowindy, to może się to dla nas źle skończyć. On o tym wie, my się dowiadujemy dzięki temu filmowi. I jednocześnie jest też, jest też takim typem trochę chłopka-roztropka, takiego, no. Może nie do końca wykształconego kolesia tworu amerykańskiej popkultury, który zostaje zestawiony z Hansem Gruberem, tym wyedukowanym klasycznie. Kto wygląda ten pojedynek, wszyscy doskonale wiemy, ale warto zobaczyć ten film jeszcze raz zupełnie inaczej. Dobra, to lecimy dalej, bo chcę, wszystkim nam gorąco. A teraz dopiero będzie. Tak gorąco. jest. Powiem wam, że na tym zdjęciu spojrzenie córki Matrixa jest naprawdę przerażające. Patrzy na tego biednego jelonka takim opętanym wzrokiem. No ale komando, to jest w ogóle zaprzeczenie wszelkich tych cech twardziela, które wypisałyśmy za artykułem na początku, bo rzeczywiście, no, słuchajcie, głównym celem tego filmu jest pokazanie, pokazanie czy odzyskanie właśnie tego, tej figury patriarchy. Tak naprawdę matki tej dziewczynki tam nie ma. Tutaj liczy się tylko John Matrix, który jest tym zarówno e, bardzo wrażliwym typem, no, jest córką lody, jest ta, to piękne ujęcie, jeszcze bardziej kiczowate niż ten jelony, kiedy ta córka mu ten rożek gdzieś tam rozbija na nosie i e, Arnold się w taki po prostu przesztuczny sposób e, śmieje. No jelonek to jest w ogóle mistrzostwo świata. E, jeszcze, o, e, przeżyjmy to jeszcze raz. E, szkoda, że ta scena jest taka króciutka, no ale zostały z nami e, stop klatki. No i właśnie, i tutaj mówiłam na początku, że lata 70, 80 to okres, gdy no wzrasta liczba rozwodów, samotnego macierzyństwa, generalnie tatusiowie nie są na medal, więc no tutaj Arnold trochę pokazuje tą taką inną twarz ojca, który jest zarówno tym opiekunem, no bo jak dobrze wiemy, jeżeli film widzieliśmy albo gdzieś tam przynajmniej kojarzymy o czym jest, no to John Maffix wyrusza na ratunek córce, którą pozwali porwa, porwali złole no i tutaj nawet przywdziewa w pewnym momencie takie okropne spidos i tutaj się tak praktycznie... Mm, wszystkie chwyty są dla niego dozwolone, żeby na ratunek córce wyruszyć, prawda? Więc tutaj mamy twardziela, który absolutnie nie boi się okazywania uczuć. No i fajne jest też to, że on jest wspierany przez kobietę i to nie jest kobieta, która jest w jakiś sposób pretekstowa, czy, czy wiecie, taka tokenowa towarzyszka twardziela. Okej, okay, to jest postać drugoplanowa, ale na przykład mnie zaskoczyło to, że ona, po pierwsze, nie mamy tutaj do czynienia z żadnym wątkiem romantycznym, bo jeżeli oglądamy dużo filmów, czy, czy w ogóle obcujemy z popkulturą, no to dobrze wiemy, że często w tych filmach kobiety są pokazane po to, aby być właśnie tą love interest głównego bohatera na przykład, albo być realizacją jakiegoś tam innego, innego stereotypu. Natomiast tutaj e, towarzyszka naszego e, Johna Matrixa jest, z tego co pamiętam, pilotką, więc... E, you... Szczarlesą. są. Stare są? O nie, potrafi prowadzić też. W każdym dobra, razie, to, okay, dobra. to jest nasze przygotowanie. <głos> zapatrzyłyśmy się na jelonka. Tak jest, zapatrzyłyśmy się na jelonka. W każdym razie, no jest kobietą, która jest określona nie tylko przez swoją urodę, czy jakoś tam głupkowatość, no bo pamiętamy tą scenę z tym, z tą wyrzutnią rakiet, kiedy no, za pierwszym razem jej nie wyszło, mówmy się, nie. ale jest też określana właśnie przez swoją jakąś tam pozycję zawodową, no i właśnie nie jest, nie służy temu, żeby być jakoś tam no właśnie, tą partnerką dla naszego bohatera, który jest no mistrzem one linerów. Jeżeli lubicie atisowe one linery w tego typu filmach, a komando nie widzieliście, no to koniecznie, koniecznie zobaczcie. Chociażby dla tej sceny. Tak, mój ulubiony, jakby Fragment postanowiłam właśnie wypisać na e, slajdzie, kiedy pada taki dialog, bo już się z kurwy synu, no cóż, powinieneś, bo ten zielony beret skopie ci tyłek na co John Matrix mówi, zjadam zielone berety na śniadanie, a teraz jestem bardzo głodny. I wtedy wchodzi Cindy, która ma dość tych facetów pieprzących głupot i mówi, nie wytrzymam z tymi macho bzdurami. Więc kolejny raz po Tango i Kaszu i w zasadzie w każdym filmie, który tutaj gdzieś wymieniłyśmy, mamy do czynienia z taką bardzo autoironiczną konstrukcją żartów, dlatego rzeczywiście warto te filmy odkrywać na nowo, warto je oglądać, nie tylko po to, żeby właśnie zobaczyć po raz kolejny tego twardziela w akcji, ale też żeby zobaczyć go trochę inaczej, spojrzeć na niego nie tylko ze strony tych właśnie góry mięśni. Zostało nam bardzo mało czasu, ale o Daltonie trzy zdania dosłownie, bo jest to też bardzo ciekawy przykład tego, w jaki sposób facet o anielskiej twarzy i ktoś, kto kojarzy nam się z zupełnie innego repertuaru, może nas zaskoczyć w tym w tej swojej kreacji na akcji. Wszyscy się dziwili, jak to się dzieje, że Patrykowi udaje się tak bardzo intensywnie kopać i bić. Natomiast ja, przypominając sobie niektóre sceny z wirującego seksu, no to mogę je odczytać, jako wprowadzenie do kopniaków współobrotu. półobrotu. Tak, ma rozstaw. Tak, Patryk był no, sportowcem, tancerzem, przede wszystkim amantem, no i ten Wikidaiwo to jest taki film, który pojawił się krótko po hmm, tym potężnym sukcesie Dirty Dancing właśnie, Więc Wszyscy jednak kojarzyli go z zupełnie innym repertuarem, ale czy Dalton jest naprawdę takim typowym twardzielem? Ano nie. Jest to bowiem facet, który wyznaje zasadę taką, że przemoc jest. Niepotrzebna, chyba, że dojdziemy do takiego momentu, kiedy staje się niezbędna i te wszystkie jego rozmowy i cała, ta, ta, ta cała przemowa, która y, dotyczy trzech zasad, y, no to są po prostu przekomiczne, bo to rzeczywiście jest taki typ kolesia, który jest rozczarowany teoretyzowaniem, A on już ma dość y, jakiegoś y, określania niektórych rzeczy. Y, pustymi słowami. Ta filozofia go zawiodła, więc stwierdził, że pójdzie w zupełnie innym kierunku i zajmie się porządkowaniem barów przydrożnych, co zresztą robi znakomicie. I tutaj, to jest rzeczywiście film, który doskonale wpisuje się w cały ten westernowy rodowód, ponieważ ten Dalton przyjeżdżający do małego miasteczka jest rzeczywiście takim bohaterem westernowym. To jest też w ogóle taka rzeczywistość... Tej kulki nie? Się. Tak, tak, tak, a to jest też taka rzeczywistość, kiedy o bramkarzach i ochroniarzach przy drożnych barach jest tak głośno, że ich legenda samych ich wyprzedza. Cała postać Wade'a Gareta, czyli no, mentora Daltona jest też w ogóle przedłużeniem tego westernowego tropu. No a czy Patrykowi się udaje być wiarygodnym w tym filmie? Tak, chociaż ja pamiętając go rzeczywiście z tych romantycznych wcieleń, to kiedy docieramy do tej sceny, gdy Dalton rozpró rozprówa gardło gołymi rękoma, no to byłam równie zaskoczona jak bohaterka. Która Tam w ogóle się chyba mówi. się pojawia też jakiś taki z podtekstami tekst, nie? Tak, tak, O, o coś że, że takich facetów więzieniu, więzieniu, to rucham w czy tak, coś, tak, więc, tak, więc... Więc tego typu żarty no, były na porządku dziennym w tych filmach. No, I zawsze się zastanawiałam, jak to jest, skoro... Y Dalton wyznaje taką filozofię, że ból nie boli, to czemu jak obrywa, to tak się wykrzywia? Może jednak te słowne perswazje i filozofowanie nie do końca ma taką siłę rażenia, jak tak, pięści. Jest. Tu tylko dodamy tak szybciutko, że warto sobie obejrzeć jako double feature obydwóch wikidajów, żeby zobaczyć, jak bardzo dużo w się zmieniło, bo rzeczywiście ten nowy wikidaj jest taki bardzo ascetyczny, jeśli chodzi o pokazywanie ciała. Ale one, ciała, one są. Yes. Generalnie no, naszą, nasz tutaj taki wywód bardzo dygresyjny no co, podsumować trochę tym, że tak naprawdę twardziele... Twar... To my jesteśmy na tych wszystkich zdjęciach. Tak jest. Twardzielom z lat 80. tak naprawdę chodzi o nawiązywanie męskich przyjaźni, nie o romanse. I w ogóle no są super, jak mają kolegów swoich sidekicków i w ogóle mogą się rozwijać w swojej przyjaźni. Także panowie, szukajcie męskich przyjaciół. I cieszmy się. Tak. A y, jeśli podobało się Wam y, to, co tutaj sobie gadałyśmy, to więcej naszego gadania, pisania możecie znaleźć y, w tych trzech miejscach. Zachęcamy do śledzenia. Y, rozmówione, konglomerat to są treści y, audio, a Final Girls to są treści pisane, także w różnych miejscach się udzielamy i zachęcamy do śledzenia i dzięki za dzisiaj. Pamiętajcie, mniej cukru, spróbujcie czegoś naturalnego. Ryba z ryżem.